Pili lucie, piili lucie, tańcowało z siewka sie w kapelusie, tańcowało z siewka tańcowało, wywijało, a czego siekcy we gąsie a czego siekcy we gąsie cekało. Dla orłów. Dzień dobry Państwu. Witam Państwa niezwykle wylewnie. Szanowny słuchaczu. Za chwilę staniesz się uczestnikiem satelitarnego przekazu starofonicznego. Nie reguluj swojego odbiornika. Kanał Lewy. Na Dla wyrównania poziomów między dwoma kanałami podajemy jednakowy sygnał. Półnot. do czynienia z niezwykłym zjawiskiem. Tylko dla orłów. First, best and always. Radio Ola, everyday, radio. radio. Orła. Płuc i to co nagrywasz? To uwaga. Powiedz cześć wszystkim. Mm -mm. Pola, Pola nie chce, ale tam tylko Pola powie jak się ten podcast nazywa? I mm -mm. nie tylko dla. Mm -mm. Uwaga, nagrywamy. Serdecznie witamy w podcaście 29, także następny też będzie kolejny rocznicowy. Siedzimy sobie na Placu Wolności w Dublinie. Nie ma tu 29 gołębi, ale jest ich jakoś dużo, są trochę inne niż polskie. No i co? Będziemy mówić. <śmiech> tak, Filip tutaj mówi, że chodzą lewą stroną. Możliwe, nie wiem. No i co? Zapraszamy. Jeszcze nie wiem, co się będzie działo w tym podcaście dzisiaj, ale zobaczymy. Witamy, witamy, serdecznie, dzisiaj podcast 29, tak jak powiedziała Zuza, mówi do was Szczepan Szybkowski, największy samowiec polski, witamy serdecznie, podcast nie tylko dla orłów, z Tablina, z Islandii, po raz któryś tam i po raz pierwszy od pewnego czasu w komplecie, są wszyscy, są wszyscy ci, którzy mają być, czyli jak to mówił Filip, dwóch przystojnych, jedna atrakcyjna, tak? Proszę bardzo Filip, też przywita się tak, za wami. Dobrze, dobrze, dobrze, dobrze, dobrze. Zuza. Do za mi dogryza od paru dni, ale ja na, nią, ja na nią znajdę ja na nią znajdę sposób. Serdecznie witamy po raz 29, tak jak tu kolega w Czapce mówił aha, to mikrofonu mam mówić, tak jak kolega w Czapce mówił, dwóch przystępnych jedna atrakcyjna, czyli ponad miesiąc nie było nas w komplecie bo ja byłem na delegacji potem oni tutaj sami przejęli ster, no ale cóż po miesiącu Ponownie boskie trio, czyli ojciec wuj i trio. Ich stroje, ich stroje. Słuchajcie, Filip był na Islandii, szukał pracy na Islandii, ponieważ tam się otworzył rynek. Otworzyli granice dla Polaków i szukał pracy, ale zeznał szybko, jak się dowiedział, że na Islandii e, przez cały.. Zresztą no no, przez długi okres czasu jest ciemno. A. Czyli taka letnia, nie, tak to się nazywa Czarne noc, tak? Czarne dnie, Cie -y. ciemne dni. Białe noce? Nie. To, to w lecie, to, to w lecie przez, przez dwa tygodnie mają dzień non-top, a potem mają noc non-top. A czy to w Flipie była praca przy preparowaniu krewetek, krabów? Tam w Islandii? No. Nie, nie, to było, to było obciąganie medus. Nie, nie, nie, nie ten. Chciałbym powiedzieć, że siedzimy dzisiaj, to jest pierwszy nasz tegoroczny podcast na wolnym powietrzu, bo jest. Przepraszam. Za dużo palę. Świeży. Na świeżym powietrzu, no bo chyba nie byliśmy w tym roku podcastu takiego plenerowego, siedzimy w samym centrum Dublina i aha, no oni mieli, bo mnie tu kopię nogą. No, ptaszki No tak, no to ja jestem nie w tym, aha, pamiętam, pamiętam, właśnie jak się nazywał ten ptak? Meduza, nie, rybitwa. Rybitwa? Nie, jak się no, no nagrywa... nagrywaliście kiedyś takiego ptaka tam. A to był ten głup tak. Głup, tak, sam jesteś tak, tak. Sam jesteś, głup tak. Dobrze proszę Państwa, to tyle na początek. Słyszą Państwo, że dzisiaj będzie misz -masz, ale mamy temat. Na dzisiejszy podcast mamy temat o tym po piosence. A temat jest taki, czego szukał Filip w Islandii? Ja. Wciąż siedzimy, piękne słońce, niebo niebieskie bez żadnej chmury, co nieczęsto się zdarza w Dublinie. No i temat dzisiejszego podcastu, który podglądnąłem, zostaje się ciągle chichra. Ona dzisiaj jest jakaś niesubordynowana. Co chciałem powiedzieć? Aha, temat dzisiejszego podcastu zaczerpnąłem z bloga Arka. Emigracja i czego nam brakuje tutaj, w naszym irlandzkim kraju. A Arek napisał, z tego co pamiętam, przytaczam z pamięci coś takiego w swoim blogu, że... Emigracja jest jeszcze gorsza niż śmierć, bo śmierć zabiera starych i niedomężnych, a emigracja młodych i zdolnych? I gniewnych. I gniewnych. Ja bym chciał jeszcze dodać do Ciebie, że emigracja zabiera godność. Dobrze, w chwili, zabie w chwili. Zabiera godność i zdrowie na przykład. Czemu zdrowie? Zdrowie i przyjaciół. Przyjaciół? No, no bo przyjaciół, ja zosta no, ale przyjaciół zostawiamy w kraju na przykład, nie? Ale to też nie jest tak do końca, bo prawdziwi przyjaciele którzy, którzy myśl, myślimy, że są przyjaciółmi w Polsce, okazują się po naszym wyjeździe, że to nie byli tacy 100% przyjaciół, przyjaciele, bo kiedy nagle się kontakt urywa, przyjaciele się urywają, kontakt się urywa, spotykamy się po roku, przypuśćmy. Takie wyjazdy weryfikują właśnie naszych wszystkich przyjaciół. Przyjaciół, tak. Spotykamy się po roku z ludźmi, których uważaliśmy za przyjaciół, no i co? Spytamy się, co słychać? No co słychać? Jak to co słychać po roku? No co słychać? No. Żona, Żona, dziecko, dziecko wczoraj byłem w pracy i tak dalej, nie? Tak więc słuchajcie, nasze, nasze wyjazdy za granicę, jak to powiedział Filip, zweryfikowały przyjaciół na no, tych, których po prostu to, był, to było takie sitko, które od, od e, jak to się nazywa, od cedziło, tak? Przyjaciół od no. znajomych w ten sposób, mogę powiedzieć. Proszę bardzo, Zuza. Ja tylko chciałam powiedzieć, że po pierwsze temat był zupełnie inny, a mianowicie za czym tęsknisz za granicą, ale to. To tylko po pierwsze. A po drugie, chciałam powiedzieć, że może ja jestem jakaś dziwna, ale ja ciągle mam tyle samo przyjaciół, ile miałam w Polsce. Ja chcę nie do Polski. Może jestem za krótko tutaj, bo jestem dopiero 7 miesięcy. Wy tutaj jesteście już dłużej. I jakoś nie, nie zauważyłam, żeby jakość naszych kontaktów się pogorszyła, a wręcz przeciwnie. Mam wrażenie, że im dalej, tym bliżej. Tu pozdrawiam Julię i Ani oczywiście. Kogo? No nie wiem Blanty, kogo. I Blane, tak. Yy, ale to, to taka prywata jak zwykle. Ale po prostu, znaczy ja nie wiem. Po prostu ja może yy, albo jestem za krótko, albo po prostu mam szczęście do fantastycznych przyjaciół. Mam po prostu i tyle. Słuchajcie, bo Zuza jest taka fajna, że mam po prostu fajnych przyjaciół w Polsce. Nie tak jak my z Alec Gredy. Przyjaciół już nie mamy. Filip nie ma nikogo, ja też nie mam nikogo. nie, Ja mam paru przyjaciół, w sumie są, którzy się okazali się przy, przyjaciółmi prawdziwym, takimi w 100%. A Zuza ma no przyjaciół cały czas, no ale to też tak ale... powiedział Filip, Zuza jeszcze nie była w Polsce. Ale... Przejdź, przejdź pierwszy raz do Polski, zobaczy o co chodzi w tym temacie. Jadę i wszyscy pójdą do domu, tak? Ale to ja nie chciałam, żeby to tak zarożniało, że Wy jesteście stare z Gredy, już nikt Was nie lubi, a ja taka jestem fajna, tylko no, no nie wiem, no może, może jakoś tak ja mam mi się po prostu udało, no nie wiem. No ja mam szczęście spotykać fajnych ludzi, na przykład dwóch podcasterów, takich z nie tylko dwa orów, tu pozdrawiam, Filipa i Arka. Ja patrzę mnie, tak <laughs> nie patrzę Nie patrzę, mam ciemne okulary. <laughs> no dobrze, ale wracając do tematu, no to za czym Arku tęsknisz? Za kim? Za czym? No właśnie, słuchajcie, taki temat, który tam nam gdzieś tutaj chodzi po głowach, podcast w sumie taki trochę zwariowany, bez tematu, ale temat jest, taki, taki temat e, gdzieś tam w Bagrandzie, jak to mówi Filip, stary grafik, nie komputerowy. Nasz temat dzisiaj w Bagrandzie to jest po prostu za czym tęsknię e, będąc na, na emigracji. No ja powiem, że ja e, zaraz się namyślę w głowie, sobie to wszystko pokładam, a teraz oddaję Filipowi głos, bo on sobie przypomniał, e, czego szukał w tej Islandii. A, pijesz do mnie tutaj ostro. Zatem, w zatem, zasadzie powiedziałem o tęsknocie i emigracji, ale Zuzza zweryfikowała temat i oficjalnym tematem dzisiejszego podcastu jest, za czym tęsknimy będąc tutaj. Nie to samo. No to czemu mi mówiłaś, że zmieniłem temat? No, ale Zuza, Zuza ma chyba ten PMS i po prostu jest drażliwa i po prostu od paru dni mi no stop docina i wciska mi jakieś stare koce. Po prostu zostałem od Zuzy dzisiaj prezny. Ja ją zazwyczaj y, udarowywuję różnymi, udarowywuję pewnymi różnymi gadżetami, dobrami różnymi i ten. A Przepraszam, PMS w skrócie, co tak, to, ja to jest PMS? <gry Response> przepraszam, tutaj rękoczyny tak rękoczyny dochodzą zaraz wrócę zaraz wrócę w każdym razie ja próbuję zuzę tutaj ratować troszeczkę minimalnie chociaż nie, nie potrzeba jej ratunku z, przeprowadzam wywiady z jej ulubioną przyjaciółką jedną drugą przy jej różne prezenty a ona po prostu do mnie tak żywią i bronią tutaj mnie traktuje ostro no a PMS to jest aha no kobiety wiedzą lepiej właśnie PMS, tu pozdrawiam też Julię i Ani. P PMS to jest po prostu e, premenstrual syndrome, czyli e, po prostu co miesiąc, każda napięcia na przedmiesiączkowego, każda kobieta co miesiąc przeżywa te radosne dni, kiedy. E, kura? Kiedy czuje się do dupy, e, czuje się niefajnie, nikt jej nie lubi i to tak trwa mniej więcej trzy dni, potem następuje. Te stary koce rozdaję wtedy i kalendarze z zeszłego roku. I wtedy nas później następuje, że tak powiem, moment kulminacyjny i później już jest fajny przez następne dwa tygodnie. No, czyli już wiemy. Wracamy do tematu. Arek ma to samo zawsze jak się, jak się napije. Też, też mu jest ciężko. Wracamy, wracamy do tematu. Proszę bardzo, Filip e, jedzie z koksem. Czego mi brakuje tutaj? E, takie pytanie retoryczne. Byłem teraz w Polsce prawie miesiąc i stwierdzam, mi wobec, że brakuje mi moich znajomych. Tego mi najbardziej brakuje. Zazwyczaj moje wyjazdy trwały nie za długo, 4-5-6 dni i zawsze w biegu, zawsze w pośpiechu. Siostra, mama to mama zazwyczaj, ciężko ją złapać, bo moja mama jest, mieszka w innym kraju, na innym świecie w ogóle, więc ciężko w ogóle mojej mamy chyba półtora roku, już nie widziałem. W każdym razie zawsze szybko znajomi, imprezka, druga, trzecia, czwarta spotkanie i nigdy nie miałem czasu jakiejś zatencji za tymi znajomymi, za siostrą, za ulubionymi brunetkami, ale teraz właśnie jak byłem prawie ten miesiąc to przyznaję takim z ręką na sercu, nawet z dwoma rękami na sercu znaczy z jedną, bo jakbym dwoma to mi mikrofon wypadł z ręki, że właśnie takie, kurczę mam, mam naprawdę takich dobrych znajomych, z którymi mogę właśnie po roku się spotkać i powiedzieć co u ciebie i możemy sobie znowu gadać przez 3, 4, 5 godzin non stop i spotkać się następnego dnia i gadać non stop i jest taka sytuacja, że po prostu nie ma jakiejś takiej o, jakaś chłodziarka od Max Spencera wielka jedzie i nie ma takiej jakby granicy, że ja wyjechałem i coś się skończyło, po prostu uważam, jest to jakieś dużo szczęście mieć takich znajomych z którymi... do których można wrócić każdego dnia i... I... i ciągnąć tą linię jakby znajomości non stop, bez, bez... bez jakichś konsekwencji większych wiadomo, że są e-maile, telefony, dzwonimy piszemy do siebie, ale to mimo, to nie... mimo... mimo wszystko to nie to nie o to chodzi, w każdym razie jeśli się spotykamy, to właśnie jest ta nić jakaś porozumienia i, i, i, i dobrze, że tak jest, w każdym razie po tych trzech tygodniach, miesiącu prawie brakuje mi znajomych i moich, mojego Poznania mi też brakuje, tak powiem, że stąłem się po Poznaniu wielokroć przez te trzy tygodnie i patrzyłem, że tutaj zbudowali coś nowego, tutaj asfalt na nowej drodze, Ja jestem jakiś taki patriota lokalny, bardzo lubię Poznani. I brakowało mi właśnie takich moich, takiego spokoju, bo ciągle jak wspominałem, że wyjeżdżałem na te kilka dni zawsze w pośpiechu, to teraz naprawdę miałem czas dla siebie i mogłem sobie wyjść radyjko na, na głowę i rower, ubrać się letnio, bo była przepiękna pogoda i, i połazić po mieście, pojeździć samochodem tam, gdzie dawno nie byłem. Naprawdę takie, oprócz aspektu ludzkiego, właśnie aspekt miejsko-poznański mi bardzo dokuczał, że nie ma mojego poznania. Takie... Osobiste moje wrażenie, to jest tak właśnie, tak to czuję, nie wiem co u kolegi z Wrocławia. Dziękujemy, dziękujemy Filip, ale żeś się nagadał, fajnie, o, fajnie, mikrofon się, się zagrzał, Filip dziękujemy ci bardzo. Teraz, teraz ja powiem parę słów, może nie tak długo, ja też się zgodzę z Filipem, jestem taki też patriota lokalny, Najfaj, najfajniejszego miasta w Polsce, czyli miasta na południowym zachodzie, czyli Wrocław, po prostu Iberales, wszyscy wiemy o co chodzi. No najświetniejsze miasto dla mnie i po prostu klimaty klimaty, szczególnie teraz. Właśnie jest maj, piękny miesiąc, najpiękniejszy miesiąc w, w roku. E, miesiąc, w którym poznałem moją żonę tu przy okazji. E, będziemy wkrótce obchodzili taką piątą rocznicę naszego poznania się. No i brakuje mi majówek, po A prostu mówi, zwykłych. Poznania. Poznania też zwykłych, poznania. tak, zwykłych majówek mi brakuje, po prostu grillowanie, szynka piwa w samochodzie, jedziemy nad wodę i pijemy, prawda? A tego mi brakuje brakuje mi właśnie majówek typowych z grillem, z piękną polską kiełbasą, która skwierczy tam, prawda, na patykach. Tego mi brakuje. Komarów, które to są w nocy. tego Tutaj no tutaj właśnie nie ma komarów w Irlandii. Może dzięki Bogu, może, może tego właśnie tego mi brakuje. Tak najbardziej. I co Wam powiem, no brakuje mi pogody, pogody, czterech pół roku, brakuje mi przede wszystkim właśnie słońca, kiedy ma być słońce, brakuje mi słodkich truskawek, e, słodkich jabłek od tego słońca, tutaj w Finlandii jest w tej chwili maj, pięknie świeci słońce, no ale wiemy, że są tylko dwie pory roku, zima e, i nie, tu jest tylko wiosna i jesień, no wiosna i jesień, która wiosna jest w tej chwili późna, zaraz się kończy, jest tam długa, długa jesień i długo, długo nic, długo, długo ciemno, długo, długo mokronie. A w Polsce, no lato to wi wiadomo, każdy wie jak jest lato, jak przygrzeje, to przygrzeje, aż się człowiek poci, a w zimę to też jak przymrozi, to, to przymrozi, nie? No i te komary przy okazji wymrozi. To tyle o to z mojej strony. Aha, a jeszcze chodzi o, o, o znajomych to powiem Wam, że moi wszyscy znajomi przyjaciele gdzieś każdy goni za kasą porozjeżdżali się po wszystkich stronach świata jakaś Nowa Zelandia, Australia, Himalaje. Tak właśnie słuchajcie, mój kolega prowadzi wycieczki górskie po Himalajach i sobie nie? inny z kolei uczy nurkowania w Egipcie I jeszcze inny uczy też nurkowania gdzieś tam w Australii, jeszcze inny gdzieś tam pod Anglią Sprząta, inny gdzieś tam, jeszcze w ogóle na Islandii z Filipem kręci ten na platformach wiertniczych. Po prostu słuchajcie, wszyscy gdzieś się porozjeżdżali każdy goni za kasą w tej nazad. Nie ma nikogo, wszyscy się porozjeżdżają po prostu. Pusto na podwórku, nic się nie dzieje. Wszystkich przegonił siły dym. Ja tylko chciałam powiedzieć, że w studiu mamy królika, który je jabłko. Czemu? No króliku. Ja mam większe dwa zęby z przodu i w ten sposób jabłka. No dobrze, w każdym razie to ja najpierw jeszcze pozdrowię Julię. E, chciałam powiedzieć, że e, mi na przykład brakuje zupy mojej mamy. To jest może dziwne, ale brakuje mi czasami takiego normalnego obiadu mojej mamy. Brakuje mi pewnych zapachów, które mi się kojarzą nie wiem, z wczesnym dzieciństwem, czy też, powiedzmy, młodością wczesną. Brakuje mi też niektórych moich ulubionych miejsc. I tutaj też będę nudna i też będę mówić o Poznaniu. I ostatnio stwierdziłam, że właściwie to boję się jechać do Poznania w tej chwili bo myślę, że gdybym tam pojechała w tej chwili to tęskniłabym jeszcze bardziej i zaczęła, coraz trudniej byłoby mi stamtąd wyjechać, a tak jak nie widzę nie widzę tych miejsc, za którymi tęsknię jest mi jakoś łatwiej no i właściwie nie wiem, tęsknię za przyjaciółmi oczywiście za knajpami, za wieczorami z za imprezami, z parówkami. Tutaj pozdrowienia dla rodziny trwam. E, ale myśl, ciągle jednak myślę, że jeszcze jestem za krótko, żeby się tak naprawdę stęsknić i, e, i rzeczywiście, e, żeby mi się bardzo ckniło za, za Poznaniem, i za domem. Ale czasami brakuje mi takich zupełnie, zupełnie małych drobnych, powiedziałabym, smaków i zapachów. To jest, to jest dziwne. Słyszałam na przykład, tutaj już nie będę mówić za siebie, ale z tego, co słyszałam, to wielu Polakom tutaj brakuje polskiego chleba, który znaczy, prawdopodobnie można. No, tak? A to ja, to ja właśnie czytałam kiedyś, ja robiłam taki, taki, taki research przed przyjazdem tutaj i pytałam różnych ludzi, jak to tutaj w ogóle jest i właśnie wiele osób mówiło mi, że, że wszystko jest fajnie, tylko właśnie chleb jest niedobry. Słuchajcie, bo tutaj jest teraz taka przerywka mała Zuza, dziękujemy no. Zaraz wrócimy do tematu jedzeniowego Po chwili muzyki Zapraszam teraz na chwilę muzyki, dajmy słuchaczom troszkę odetchnąć Zostawiamy po przerwie A słuchacie podcastu nie tylko dla Orłów Brawo, brawo A jeśli też tęsknisz za mną Tak jak za tobą tęsknię Proszę odezwij się Choć nie jesteś tego za mną Tak jak za tobą tęsknię ja Jeśli chcesz ostatnią szansę Mogę to mi dać A jeśli też tęsknisz za mną Tak jak za tobą tęsknię ja Jeśli chcesz rozmiar 300 Kurczę, taki bym mi chciał mieć. Popracuję, dwa lata będę miał. Może jabłka będę sprawdzał w Chile. No, a propos jedzonka. Ja pamiętam, jak przyjeżdżałem tutaj pierwszy, drugi, trzeci raz po przyjeździe z Polski przewoziłem furę jedzenia, jakieś piersi z kurczaka z razy kupowane w Piotrze i Pawle i mnóstwo jakich jedzonek, szyneczki, te sprawy. I naprawdę taka pieść ty, typowa piersi kurczaka smakuje zupełnie inaczej niż, niż taka irlandzka która jest taka jakaś plastikowa i w ogóle bez smaku ale teraz w zasadzie jak przyjechałem już ostatni raz to nie przyjeżdżam w ogóle, w ogóle prawie nic jedzenia. Tutaj wszystko jest. Tu są, oprócz tego, że są miliony Polaków, to też jest mnóstwo sklepów, w których pamiętają Państwo, kiedyś przeprowadzaliśmy Arek wywiad z tego sklepu. Jak się nazywał? Miś? Tak, słuchajcie, to było, to było komplet temu, był polski super sam miś, ale to w posłuchajcie, w tej chwili jest nadal. Tak, w tej chwili polski super sam miś to, jest, no, to schodzi troszkę na drugi plan, ponieważ powiem Wam o co chodzi. Tutaj się coraz stało w Irlandii bardzo popularne i tak zwane, że powiem na, na, na topie, zarabiać na po, polskości. Czyli no wiele osób, wiele instytucji w jaki sposób zarabia na polskości. Tam wiem, linie lotnicze, telefony, e, przekazy pieniężne, w ogóle inne klimaty. Bardzo. Widziałeś może na autobusach, na autobusach dablińskich tych podwójniakach są już reklamy Central Wings. Dokładnie, to, słuchajcie, to jest, to jest hasło zarobić na polskości. No i właśnie największe irlandzkie supermarkety sieciowe ten supermarket się nazywa Dan Stores, powiedziałem nazwę, no bo tak jest. To, to sobie teraz to wyobraźcie, to jest taki polski na przykład PSS Połem. Zaraz czujcie, ten sklep Dan Stores prowadził od kilku tygodni centralnie polskie stoisko z, je, z polskim jedzeniem i biją ceny na głowę te takie polskie sklepiki. Można kupić o kilkadziesiąt procent taniej rzeczy. E, można kupić po prostu wszystkie polskie smakołyki, czego nam tutaj brakuje od chleba, który tu jest w Polsce, który tu jest na miejscu pieczony na naszym zakwasie, na, na polskiej mące. Skończywszy na mrożonkach, pierogach, ruskich, kubusiach, no wszystko, co tylko chcemy. Nie wiem, czego brakuje. Brakuje chyba ty, tylko pączków typowych polskich cukierni, po prostu których tu się jeszcze nie da podrobić. Ale myślę, że coś padnie na taki temat, bo już ktoś się ponoć też piecze bułki polskie, kajzerki, pierdoły, nie? Tak więc, że na dniach będziemy mieli również pączki z polskim drzemikiem różanym w ramach akcji zarobić na polskości. Teraz czujcie w Polsce w PSS połem stoiską, nie wiem, z Tajwanu albo z Wietnamu. No czujecie takie coś? Słuchajcie, to po tak się robi. Każdy, jak tylko może zarabiać na polskości. To, to, to, to oczywiście witamy, bo, bo te duże sklepy, no co tu dużo mówić, mają o wiele tańsze ceny niż konkurencja tzw. Tak, no, sklepikarzy polskich, nie? Którzy nas tutaj przez parę lat ułoili cenami, a teraz się sytuacja troszkę zmienia. Zuza teraz, proszę bardzo. Ale a propos sklepików, ja już właściwie powiedziałam, że chlebie. o chlebie no to widocznie ja już mam stale informacje, bo to ten research robiłam w zeszłym roku przed wyjazdem o chlebie. Um, Także, znaczy ja nie wiem, bo ja właściwie chyba nie powinnam brać udziału w tym podcaście, bo mnie tęsknota jeszcze tak bardzo nie, nie, nie ogarnęła. Oczywiście nie znaczy to, że, że nie myślę o moich bliskich i, i że, że zapomniałam, skąd pochodzę i tak dalej. Znaczy ja generalnie próbuję poznać tutejsze smaki, i tutejsze, nie, nie, mówię tutaj nie tylko o jedzeniu, ale generalnie próbuję się zasymilować tutaj z tym miejscem i z tymi ludźmi i może dlatego tak bardzo nie tęsknię, bo gdzieś tam moim celem przyjazdu tutaj między innymi było, było zaklimatyzowanie się jak najbardziej i no i co ja jeszcze mogę powiedzieć, no chłopaki chyba bardziej jednak są stęsknione. Słuchajcie, ja też tęsknię, no wiadomo tęsknię, ale tęsknię na inny sposób troszeczkę, cała moja rodzina jest tutaj, moje, moje dwie córki kochane, moja żona, wszystko mam tutaj, wszystkich mam tutaj, tutaj jest kupa ludzi ze strony mojej żony z rodziny, tak więc no, prawie jak w domu, więc więc jeśli chodzi o taką tęsknię, to aż tak bardzo nie tęsknię, owszem tęsknię do rodziców, tęsknię do siostry, ale no wiadomo nie. Taka jest ani na sytuacja. To nam teraz Filip robi zdjęcie, pewnie powiesimy na Audiolandii. Obiecujemy, nie wiem, że tak się stanie, postaramy się. To byłoby tyle, tak? Filip w sprawie jedzenia. chciał coś powiedzieć? Jeszcze? Chciałem powiedzieć, że może jeszcze tyle, że. Większość tych sklepików z polskim żarciem to nie są sklepy prowadzone przez Polaków. Większość to tak, są Ruscy, Litwini, Litwini albo na palcach jednej ręki można policzyć polskie sklepy z polską żarcią. Miś, w którym kiedyś robiliśmy wywiad. Ale Miś to cała sieć w ogóle z Anglii. Z Anglii, tak. No tak, ale tak, no, to, tak. To, jest, to, jest, to jest Polski, bo... Ale naprawdę Polacy jakoś tutaj przyjechali zrobić te pieniądze, oszczędzić te skarpety i chyba wracają. A większość tutaj właśnie z tych sklepów, jak wspomniałem, to są właśnie rusko- języczne narody, jak i chinole, bo też na przykład są dwa sklepiki niedaleko mnie, gdzie po prostu skośni te sklepy. Dokładnie, słuchajcie, pra, praktycznie na każdym polskim produkcie jest naklejka, że dystrybutorem jest jakaś firma Lituanica, czyli no, centralnie firma z Litwy, bo tam nie wiem, z Łotwy chyba, z, bardziej z, z Litwy. Tak, więc oni się to wzięli, wzięli w swoje ręce, no i tak to tutaj właśnie wygląda. Tyle o, o jedzeniu, mam nadzieję, że wam w brzuchach nie burczy. Ale, ale, o, to będziemy teraz wspólne zdjęcie, uwaga, machamy, a Filip troszkę się spóźnił, wiadomo, oh. nie ten refleks, nie, te nie ta lata. lata, ale złać jeszcze a propos czego nam brakuje, czego nam brakuje, już tak kończywszy, kończywszy ten taki krótki temat dzisiaj, powiem wam, czego mi brakuje, brakuje mi tutaj pójścia do urzędu, jak potrzebuję kogoś centralnie, zrugać, w sensie jak się coś dzieje, jak jest problem, to nie wiem, jak człowieka, centralnie po angielsku opieprzyć. Powiedzieć mi o co mi chodzi, powiedzieć mu yy, co mam na myśli i jak się z tego wygrzebać. Miałem z tym problem, załatwiałem bardzo długo paszport dla mojej młodszej córki. Tam była fesja jakaś biurokracja z tym. No i po prostu nie potrafiłem powiedzieć o co mi chodzi dokładnie po angielsku, tak jakbym to chciał powiedzieć po polsku, że to jest po prostu no, taka na sytuacja. I właśnie to chciałem powiedzieć. W Polsce idę do, do urzędu Mówię pani o co chodzi? Pani, pani siedzi z agańkiem, mówię, że chciałem z kierownikiem krótka piłka, nie? Mówię krótko, o co chodzi, wiem jak się wysłowić, a tutaj nie wiem. Idej. Yy, powiem, że okej, okay, iż właśnie nikt to sprawdzić tam warum, nie? Ej, no ale nie tak Filip, nigdy nie powiesz tak po angielsku jak nawet umiesz mówić po angielsku. No bo słuchajcie, pięć lat tu się siedzi, no coś tam się umie, nie? Ale nigdy tak się nie powie, jakby się chciało opieprzyć kogoś tak. za okienkiem. Szczerze, prosto serca opieprzyć. Tak, nie? opieprzyć, powiedzieć, słuchajcie, to jest jedna wielka jest paranoja, skandal, skandal <grym> albo w ogóle proszę mnie tu z kierownikiem, nic z tych rzeczy. Sięga, po prostu. skargi zażaleń. Dokładnie, dokładnie. No, no to tak właśnie w skrócie na marginesie. Ale powiem Wam, że tutaj wcale tak nie jest źle z tą biurokracją. tam z urzędnikami, bo wszędzie się walczy z tym, no ale jeśli ci brakuje tych paru słówek, to już to już troszkę gorzej, a potem się z tym właśnie wykaraskać z tego. Proszę bardzo, to, to było tyle ode mnie, mówił do waszczepon Szybkowski. Teraz e, Filip Filipowski. Ja, Arku, mam dla Ciebie propozycję taką, a propos krzyczenia na personel w sklepach i w różnych urzędach, bo w wielu tych urzędach, szczególnie banki, pracują polskie tak, ale Filip, ja mówię teraz o, nie o banku, tylko o centralnie Ministerstwie ja Praw Imigracyjnych, czyli takie po prostu, no, Policja Imigracyjna w Irlandii, no po prostu musi tym, e, centralnie... Policja będą pracować, Polacy też muszą Ale to nie, to, to jest to jest Garda, garda National Immigration Bureau, po, po, prostu, garda, no, po garda. Typowo, typowo, no, an, może nie, typowo zamknięta instytucja dla obcokrajowców. Na, na razie, nie, gdzie po prostu siedzą, no i no, wiecie, wszędzie jest biurokracja mniejsza lub większa i czasami po prostu no brak słów, no, ale ja już skończyłem ja już skończyłem proszę bardzo Filip ja będę się starał o dzieci może o jakiś paszport wtedy pójdę w twoje ślady wszystko i mi powiesz gdzie mam chodzić krzyczeć gdzie mam chodzić robić rabany i zobaczymy jak to będzie w każdym razie ja jestem o wiele bardziej spokojny stanowany niż ty bo pamiętam że ty jesteś taki nerwus i w ogóle i raptus i w ogóle więc ja raczej nie krzyczę jak już to przypieprzę mocniej się skończy tak, Filip siłą idzie, ale, ale nic. Ja powiem, że tak, że teraz nas czeka rozprawa, bo będziemy się starali za pół roku. Być może będziemy starali się po prostu o paszporty irlandzkie, e, jak mówią, w razie konieczności, nie? No, pewnie tak. Nie wiem, co jeszcze powiedzieć, ale tak jeszcze a propos biurokracji, to mm, jedyną rzeczą, która wydała wda się tak przyjemnie znajoma, to wczoraj byłam wysłać kartkę na pocztę. I przed y, budynkiem poczty była cudowna kolejka, taka jak za dawnych czasów u nas, jak się stało e, do mięsnego z kartkami. I tak poczułam się jak w domu, muszę powiedzieć. A co, a co rozdawa rozdawali? <grych> no właśnie nic nie rzucili, nie rzucili cytry, na ani herbaty. Po prostu ludzie stali, czekali przed wejściem na pocztę. E, I przypomniało mi to właśnie takie stare, dobre czasy jeszcze mojego wczesnego dzieciństwa, kiedy to się stało właśnie za herbatą, tak się mówiło, albo za czym pan stoi, tak się pytało właśnie... Ja stałem, słuchajcie, chyba dwie doby stałem za mięsem, bo mieli rzucić. A mój za to, żeby nam kupić rower, stał chyba też ze trzy doby w ogóle za rowerem, żeby nam kupić. No bo dostał ceń, że w sobotę będą rowery z Kanady, nie? W sensie rometu, ale Made in, Made in Poland for Canada. Ja nie stałem w kolejce, dałem kumplowi pieniądze, żeby kupił bilety na YouTube i kupił. Chciałem mieć po prostu wejścia. Dobrze, to kończymy to wejście i w następnym bym chciał porozmawiać o, może o polskich klimatach, czyli Arek, ty tu byłeś najwcześniej, mówiłeś, że nie było tutaj w w ogóle Polaków, a teraz... A teraz po prostu jest nas tutaj dużo, ale o tym pogadamy po kiedy, chwili może, muzyczki. Może kiedy indziej, po chwili, bo to już to się trochę robi długi podcast. Nie, no bo myślę, że ten, dwa razy o, razy ostatnio, ostatnio ten, ostatnio trochę przedłużyłem półtorej godziny. Prześniamy jeszcze jeden temacik i skończymy na dzisiaj, bo dzisiaj jest taki lajcik. Wiosennie siedzimy w parku i, i tyle. Cześć, tu Kochlander. podcastu nie tylko na Orłów. Wracamy po przerwie, będziemy po momentu kończyć. Też chciał Filip coś jeszcze zagadać tematem na końcu, proszę bardzo. Ja Chciałem tylko powiedzieć właśnie o Polakach, którzy siedzieliśmy tutaj nie wiedząc, czy będziemy dzisiaj nagrywać, czy nie będziemy nagrywać, bo dzisiaj mamy taki nastrój yy, typu Radio Leniwa Niedziela i... ale Arek zawsze nasz kochany kolega tutaj ma z sobą jaki mikrofon, jaki aparat, więc mówił a nagrywamy, co tam, jedziemy z koksem. Więc, więc... Zanim jeszcze zaczęliśmy nagrywać, Arak właśnie nam tutaj mówił, że jak przyjechał tutaj 28 lat temu, to nie było w zasadzie w ogóle Polaków. Irlandczycy na temat Polska zaczęli ją gdzieś tam na mapie szukać, gdzieś tam pod Uralem. No ale teraz to po prostu Polacy są wszędzie. 10 tysięcy ludzi co miesiąc wyjeżdża z Polski, takie są oficjalne dane. Czyli pomnóżmy sobie to razy, powiedzmy, 12 miesięcy. Do maja bo teraz właśnie niedawno była druga rocznica otwarcia granic przez Unię, do maja tego roku, przez dwa lata, wyjechało 235 tysięcy ludzi. Tak, takie są oficjalne ogólnie. Anglia Irlandia. Do Irlandii, do Irlandii wyjechało mniej więcej jakieś 40% tej sumy. więc jakieś tam, no, Ale sporo, sporo wróciło, nie? Ale sporo wróciło, ale mówię, mnóstwo mnóstwo przyjeżdża. No i mówiliśmy, mówiliśmy o tym kilkanaście razy już, że jakość tej polskiej polonii tutaj nie jest najwyższa, ale cóż, każdy ma prawo tu przyjechać, każdy ma prawo zarobić pieniążki i no i cóż. Suska, masz coś do dodania? Tak, mam coś do powiedzenia. Nie mamy trzech mikrofonów, więc musza, musiałam się tutaj w, w, dobijać do mikrofonu, ja tylko chciałam powiedzieć, że właśnie nas nadchodzi maj, kończy się sesja na studiach, a tu zaczyna i za chwileczkę przyjedzie tutaj pełno studentów z Polski. Atury. Po no, maturze do, do Irlandii tak od razu? Maturzystów pozdrawiamy. Tak, pozdrawiamy, chociaż nie, nie znam osobiście żadnego, ale, ale co chciałam powiedzieć, że masa studentów teraz przyjedzie i, i koreańczyków również też masa. Także studentów z Polski tak na trzy miesiące będą pewnie pracować w knajpach, yy, a w październiku przyjadą następni, tak jak, którzy tak jak ja w zeszłym roku stwierdzili, że lepiej przyjechać w październiku. Jak byłem na Islandii właśnie teraz to było mnóstwo koreańczyków i oni właśnie tam te meduzę ze mną obciągali. Obciągali? Tak, no. Coś podobnego. Ale jak jeszcze chyba coś chciał powiedzieć. Ja chciałem pozdrowić motorzystów i powiedzieć Wam taką sytuację, że E, oficjalnie w Dublinie i w Irlandii słychać częściej język polski niż irlandzki. No, to sobie to sobie zreszcie sobie dopiszcie. Będziemy w tej chwili powoli kończyć ten podcast. Słuchajcie, zapraszamy Was, bo się będzie dużo działało tutaj w naszym życiu podcastowym. Tak, w podcastowym życiu. Słuchajcie, jest, jest taka sytuacja. Myśmy kiedyś, myśmy Wam tego nie mówili, ktoś się o tym dowiedział pośród pantoflową, że Zuzy głos jest do wynajęcia. No i właśnie nas wynajęli i jedziemy na wycieczkę. Zuza powiedziała parę słów z innego, z innego miejsca niż z Irlandii. Nie z Dublina, tak? Więc słuchajcie, bądźcie czujni i gotowi, bo już wkrótce usłyszycie całkiem zwariowany orły z Dublina. W zupełnie sytuacji podróżniczej, która będzie dla nas pierwsza, w ogóle nowo nowość, tak? Nowość. Nie, no, druga, bo już raz byliśmy na nartach. Tak, na oponach, no my, no. byliśmy, byliśmy na oponach, słuchajcie, orły szukują się do wielkiego wyjazdu. Nawet, wkró... może, no. nawet, no. nawet może dwóch, nawet, dwóch no. nawet trzech, słuchajcie, nikt tego nie, nie zliczy, bądźcie czujni i gotowi, bo wkrótce, wkrótce, no wielka sytuacja i będzie spotkanie na szczycie w ogóle, e, a nie będziemy wam mówić, sami się dowiecie, dowiecie o co chodzi, w każdym razie Zuzę wynajęli, my jedziemy z nią jako bodyguardy, e, no w ogóle, no. no. I chciałbym powiedzieć, że agentem Zuzy jest Arek i Zuza wcale tak strasznie dużo nie kosztuje. Moż można, ją, można ją wynajmować. Nie głos, nie głos. Oh. Panu już dziękujemy. Dobrze, dziękujemy także George'owi Matlockowi z Radio Orła za to, że no, jesteśmy tak bardziej troszeczkę słyszalni bardziej, bo nie mówiliśmy o tym za głośno ostatnio, ale właśnie 18, od 18 maja będziemy dostępni w stacji radiowej Radio Orła. To jest taka nowa stacja, tak zwane radio internetowe www.radioorła.com, radioorła radio Orła z myśnikiem. No i nasz podcast, jak i podcast Łukasza Witkosia z Detroit, będzie tam dostępny drogą właśnie słyszalności. Zatem dziękujemy George'owi za to, że nas tutaj ściągnął. No i cóż, zapraszamy na podcast, jakby to powiedzieć, jubileuszowy 30. Oj, oj, oj. Oj, oj, oj. 30. Ojojoj! oj, 30, oj. no. Ojojoj! Oj, oj. No. Oj, oj, oj. <laughs> I... Po prostu ten podcast. I po prostu już kończymy. Po prostu już kończymy, ale jakoś chcę nawiązać o tym, że tam będzie Twój głos słyszalny. To taki na podwiążemy, nawiążemy w następnym podcaście już. No, no dobrze, no tak, no, no, w następnym wiadomo no To już czas na reklamy i, no. i. Słuchajcie, chcieli wziąć Zuzę od nas do Anglii Do tego, do tego radia Myśmy ja mi się powiedzieli, o tym nie że nie chcemy, nie oddajemy Zuzę Zuzę jest do wynajęcia, płacimy to jest imprezariusz artystyczny e, Tak wiem o co chodzi Słuchajcie, na koniec kilka pozdrowień. Dziękujemy serdecznie wszystkim, że jesteście Że nasza słuchalność Zawiera coraz większe kręgi Tak? Zaciera? 15 tysięcy ściągnięć było od 3 dni temu O to chodzi Eee, słuchajcie, co dalej? Dalej, pozdrawiam serdecznie Julię, Julia. Dzięki za to parę słów w ostatnim podcastie o harcerzach. Okazało się, że... Jest... Julia ma coś z kawicą, miała taką różę wielką. Że, że jesteś jedyną harcerką prawdziwą. Brawo, brawo. Tak trzymać gitara śpiew od czoła. Eee, ja też pozdrawiam tak sobie prywatnie moją żonę, która w tej chwili poleciła do Polski na wakacje długie. Niedługo mija nasze pięciolecie. Siema, mordka. Całuję Cię mocno. No i pozdrawiam, te, pozdrawiam Gubiego z Ukrainy. Jest to kolega, który nadaje podcast zwariowany, nie całkiem profesjonalny. Gubi Odessa, link na naszej stronie tam. Gubi, trzyma się, paka Moskwa, tak? Czy paka, paka Odessa. Jedz arbuzy i wynogrom i trzyma się. Fajne podcasty nagrywasz. No i co jeszcze? To tyle ode mnie. Zapraszamy Was na zwariowane podcasty z naszej zwariowanej wycieczki. Niedługo już wkrótce. Proszę bardzo Zuza, na koniec. I ją tu odleciały. Wszyscy uciekają. Taki akcent na koniec, gołębie stwierdziły, że koniec podcastu, więc one już wychodzą ze studia, no więc my też tak za gołębiami myślę, że będziemy już pomału kończyć a był to podcast z cyklu nie tylko, Cyklo, nie tylko dla gołębi. Dla gołębi, właśnie. PL. PL. Www, nie, nie tylko dla gołębi. Aha, słuchajcie, Home. a propos www, słuchajcie, nie wiem czy wiecie, ale mieliśmy skargi, że nasz adres jest za długi. ktoś tam mówi, www, nie tylko dla orłów.com, to się tam komuś mieszało, poplątało się. Słuchajcie, od tej chwili, jakbyście chcieli nasz krótki adres, taki wiecie, króciutki, www.cdwow.pl Nie, naprawdę, słuchajcie. To jest taka niespodzianka. Każdy pierwszy, kto wpisze cdwow.pl w swojej wyszukiwarce wchodzi. Gdzie? Na Orły z Dublina. Brawo, dziękujemy temu panu już. Proszę bardzo. Dziękujemy na naszą, naszą cudowną podróż, ale to już w następnym podcaście będzie relacja z naszej odlotowej podróży. Kilka relacji. Nawet kilka relacji, może z ubikacji, nie wiadomo. To cześć. <śmiech> Tak, kochanie, powiem, powiem o sponsorach i pożegnamy się. Muszę powiedzieć na no koniec. Chciałeś coś dodać? Chciałbym wziąć moje karteczki. Bardzo proszę. Dziękuję.